było rzeczą bardzo pilną. Wykreślenie kwestii polskiej z porządku dziennego spraw, którymi się w Europie zajmowano, łączyło się z ogromnym dla nas niebezpieczeństwem. Tylko takie ogłupienie polityczne, jakie nastąpiło u nas po ostatnim powstaniu, mogło sprawić, że w najpoważniejszych kołach politycznych kraju tego nie widziano. Przecież to zapomnienie o Polsce w Europie dawało całkowicie wolną rękę państwom rozbiorczym w ich polityce polskiej. Z tych państw Niemcy wiedziały dobrze, dokąd idą i którędy iść mają. Znana tempość polityków austriackich i zacietrzewienie Rosjan przy zależności obu tych państw od Niemiec sprawiały że ani jedno, ani drugie w polityce Niemcom się nie przeciwstawiało, że oba raczej wykonywały ich plany. Politka tedy berlińska, dążąca do stopniowego, możliwie szybkiego zniszczenia Polski, nie spotykała na swej drodze żadnych przeszkód, oprócz oporu samych Polaków. Nikt w Europie tego nie rozumiał, że wszystko, co Polska traci, nie jest zyskiem ani Rosjan, ani Austrii, tylko Niemiec. Otóż niewiele było narodów w Europie i nawet poza Europą, zainteresowanych w tym, żeby Niemcy stały się jeszcze potężniejsze niż były. Gdyby widziały one istotne położenie sprawy polskiej i jej stosunek do Niemiec, zrozumiałyby że sprawa nasza łączy się z najżywotniejszymi ich interesami. Dotyczyło to przede wszystkim Francji. Potrzebując silnego sprzymierzeńca na wschód od Niemiec i zmuszona do zrezygnowania w tym względzie z Polski, która przestała być siłą, Francja pragnęła, żeby Rosja była jak najpotężniejsza. Nie szkodziłoby też interesom francuskim nawet Pożądane byłoby to dla nich, gdyby Rosja mogła całą Polskę pochłonąć, strawić, na kraj rosyjski zamienić. Byłaby wtedy i silniejsza, i pewniejsza jako sojuszniczka przeciw Niemcom. Ale rzecz się zupełnie inaczej przedstawia z chwilą, gdy Francuz zaczynał rozumieć, że Rosja nie jest zdolna połknąć Polski, że nigdy tego nie dokona że jeżeli Polska będzie pożarta, to tylko przez Niemcy. Niemcy, które by połknęły i strawiły Polskę, stałyby się taką już potęgą bez rywala, że pożarłyby i Francję. Był tedy związek między interesami francuskimi i polskimi, tylko trzeba go było odsłonić Jednakże polityka nie może żyć samą muzyką przyszłości. Nie można było żądać od Francji, żeby dla zapobieżenia wielkiemu niebezpieczeństwu na przyszłość wyrzekła się w teraźniejszości jedynego środka obrony przeciw Niemcom, jakim było dla niej przymierze z Rosją. Jedyny wtedy sposób zrobienia... Sprawy polskiej na nowo, jednym z przedmiotów polityki francuskiej, co dla naszego bezpieczeństwa narodowego było konieczne, musiał polegać nie tylko na wykazaniu znaczenia Polski dla przyszłości Francji, ale także na związaniu sprawy polskiej z interesami przymierza francusko-rosyjskiego. To przecież łatwo było zrozumieć, tylko trzeba było zrobić dla Polski jedno poświęcenie – myśleć o niej. I dla niej. I trzeba było znać Europę. Trzeba było się uczyć. Wyniesienie na nowo sprawy polskiej na widownię międzynarodową było rzeczą niesłychanie pilną ze względu najelementarniejszych, ze względu wprost na bezpieczeństwo naszego bytu narodowego, którego broniliśmy wyłącznie swymi siłami. Przy tak potężnym naporze, jaki szedł na nas w zaborze pruskim, te siły, nie znalazłszy poparcia z zewnątrz, na długo by już nie starczyły. A cóż dopiero było mówić o znaczeniu dla nas terenu międzynarodowego, gdy się traktowało sprawę odbudowania państwa polskiego jako sprawę realną. Im bliżej się widziało możliwość urzeczywistnienia tego celu, tym pilniejsze było wprowadzenie sprawy polskiej w zakres polityki europejskiej. To są powody, dla których wchodząc do dumy Pojąłem swoją rolę przede wszystkim jako rolę Polskiego Ministra Spraw Zagranicznych Co prawda nikt mi poza moimi najbliższymi przyjaciółmi politycznymi Nie dał do tego upoważnienia Znalazłem wszakże największe upoważnienie w swym sumieniu I to mi pozwoliło wziąć na siebie odpowiedzialność Była to odpowiedzialność wcale ciężka Nie przywiozłem krajowi z Petersburga ani jednej zdobyczy, ani jednej ustawy, którą by można było uważać za zysk Polski. Natomiast polityka moja wywołała nowe ciosy, nowe ataki na Polskę. Za to gdyby nie ta polityka, grunt pod naszą akcję podczas wojny europejskiej byłby nieprzygotowany i ta akcja byłaby niemożliwa. Dziś, gdy państwo polskie istnieje, Gdybyt byt jego opiera się na traktacie wersalskim, gdy obejmuje ono swymi granicami ziemię zaboru pruskiego, o których polskiej przyszłości nasze powagi polityczne nie śmiały marzyć. Może ludzie zrozumieją wiele kroków tej polityki, których w swoim czasie zrozumieć nie mogli. Ogólne wytyczne polityki, którą postanowiłem przeprowadzić w dumie, były następujące. Po pierwsze, na Rosję trzeba patrzeć jako na przyszłego sojusznika w walce z Niemcami. Stąd nie można wypowiadać walki ani państwu, ani narodowi rosyjskiemu. Nie można dążyć do obniżenia potęgi zewnętrznej Rosji. Po drugie, rząd aktualny w Rosji uzależnia ją od Niemiec i współdziała z Niemcami w dziele niszczenia Polski. Powstrzymując rozwój cywilizacyjny Polski, rozwój naszych sił narodowych, przygotowuje on nasz kraj na przyszły łup dla Niemiec. Dlatego rządowi temu, a w szczególności jego polityce polskiej, trzeba wypowiedzieć stanowczą walkę i wytrwale ją prowadzić. Utrudniać mu wszelkimi dostępnymi dla nas środkami jego sytuację i jego politykę polską. Celem tej walki jest z jednej strony zmuszenie rządu, prędzej czy później, do zejścia ze stanowiska traktującego Polskę jako część Rosji, z drugiej uruchomienie i organizacja naszych sił narodowych, zaprawienie ich w walce o prawa Polski. Należy zauważyć, że przy nieścisłości politycznego myślenia w naszym społeczeństwie to rozdzielenie naszego stanowiska względem rządu, i jego polityki, a względem państwa, nie było łatwe do przeprowadzenia. Pojęcia się ciągle mieszały, co utrudniało ogółowi należyte rozumienie naszej linii politycznej. Po trzecie, trzeba korzystać z każdej sposobności dla zwrócenia uwagi opinii zagranicznej na kwestię polską, i stopniowo zdobyć dla Polski rolę czynnika w polityce europejskiej. Nie miałem tak daleko idącego wpływu ani w swoim stronnictwie, ani w szczególności w kole polskim, ażeby mógł tę linię polityczną utrzymać bez odchyleń i przeprowadzić z bezwzględną konsekwencją. Jednakże w głównych zarysach polityka polska po niej poszła. Przeszkody, jakie napotkałem, pochodziły głównie z niezdolności do szybkiego pozbywania się pojęć przestarzałych i utrwalonych nałogów, z niedostatecznej pracy myśli. Wreszcie z braku odwagi cywilnej u ludzi najlepszej zresztą woli. Przechodząc do zdeklarowanych przeciwników politycznych, to z nich najwięcej było zdolne przeszkadzać stronnictwo polityki realnej. Wespół ze swymi przyjaciółmi z Kresów Wschodnich Przez to, że prowadząc politykę polską w Radzie Państwa I utrzymując pewne stosunki z rządem Działało w duchu całkiem przeciwnym I tym zachęcało rząd do mniejszego liczenia się z naszą polityką Budziło w nim nadzieję, że ją rychło złamie Od początku do końca miałem to poczucie że naszą linię polityczną najlepiej rozumieją w Berlinie, bo tam najściślej myślano o kwestii polskiej i bacznie jej rozwój śledzono. Dla uplastycznienia rozwoju naszej polityki muszę tu przypomnieć parę najważniejszych momentów z działalności przedstawicielstwa polskiego w drugiej dumie. W spadku pokole polskim pierwszej dumy. Pozostał nam wniosek o autonomię Królestwa Polskiego, który koło postanowiło wykończyć i wnieść do Izby. Uważałem ten wniosek za nierealny. Za manifestację jedynie. W tym wszakże charakterze miał on swoją wartość w walce przeciw polityce rządu. Przy dążeniu rządu do ignorowania kwestii polskiej i przy obojętności opozycji dla naszej sprawy Narzucało nam się poruszenie żywiołów nierosyjskich w państwie i wyprowadzenie ich do walki równoległej z naszą. Przedstawiciele tych żywiołów w dumie. Litwini, Łotysze, Estowie, Tatarzy, Gruzini, Ormianie. Wszystko to tonęło w szeregach kadetów lub innych stronnictw Lewicy, zachowując Jedynie dla swych grup pewną Zresztą nikłą na ogół Odrębność Samo istnienie koła polskiego Było już dla nich zachętą Do wyodrębnienia się Wniosek zaś autonomiczny Koła stał się silnym bodźcem Pod którego wpływem Zaczęły się organizować grupy narodowe Z programem autonomicznym Wśród tych ukraińska W liczbie 40 posłów Posłowie z tych grup zaczęli się zbliżać do Polaków w poszukiwaniu rad i wskazówek. Było to dla rządu ostrzeżenie. Musiał on zrozumieć, że ignorowanie kwestii polskiej doprowadzi do wytworzenia szeregu innych kwestii narodowych. Podniósł się alarm. Zaczęto mówić o rozczłonkowaniu państwa. Dla polityki rządu był to punkt najboleśniejszy i łatwo było przewidzieć, że ucieknie się on w walce do środków heroicznych, że uderzy przede wszystkim w Polaków. Można było wszakże być pewnym, że o ile się te pierwsze uderzenia dobrze wytrzyma to środki niezgodne z duchem nowych czasów i nowego ustroju Rosji na długo nie starczą i rząd będzie zmuszony nowych dróg szukać. Drugim dużym wnioskiem prawodawczym, z którym wystąpiliśmy w drugiej dumie, był wniosek o spolszczenie szkolnictwa państwowego wszystkich stopni w Królestwie Polskim. Ten postanowiliśmy traktować realnie, Wydać na jego gruncie walkę rządowi Poprzeć go, o ile możliwości, do muru Bardzo było rzeczą znamienną, że wniosek ten wywarł w Niemczech O wiele silniejsze wrażenie Niż wniosek autonomiczny Cała półurzędowa prasa niemiecka Poświęciła mu artykuły identyczne co do treści We wszystkich grożono że spolszczenie szkolnictwa państwowego w Królestwie będzie przez Niemcy uważane za prowokację ze strony Rosji. Rząd wszedł do izby z projektem ustawy o kontyngencie rekruta. Było możliwe, że bez głosów polskich ustawa nie przejdzie. Znaczna część członków koła miała chęć głosować przeciw. Inni byli za tym, żeby się z rządem potargować. Ja uważałem że sprawy armii są najdrażliwsze i do targów najmniej się nadają. A przede wszystkim, że trzeba możliwie i konsekwentnie iść po linii własnej polityki. Polityka zaś, która uważała za potrzebną dla Polski wojnę między Rosją a Niemcami i klęskę Niemiec, nie mogła państwu rosyjskiemu odmawiać rekruta. Uważałem to za wielki postęp myśli politycznej Że całe koło do tego stanowiska się skłoniło I że przyjęto mój wniosek Ażeby przy uzasadnieniu głosowania w Izbie Oświadczyć między innymi, że pragniemy Ażeby państwo rosyjskie było silne I tym samym w swej polityce niezawisłe Bo nie chcemy Ażeby położenie nasze w tym państwie Zależało od sąsiada Wygłoszona w imieniu koła, przy głosowaniu kontyngentu rekruta, mowa posła Konica rozległa się szerokim echem po Europie. W Paryżu zwłaszcza i Londynie silnie ją podkreślono. Po raz pierwszy usłyszano w postaci niekrzykliwej, niewiecowej, ale w języku powściągliwym, choć stanowczym, z ust urzędowego przedstawiciela największej części narodu, że Polska chce być czynnikiem przeciwniemieckim w polityce europejskiej. Rząd rosyjski był z tej deklaracji bardzo niezadowolony. Zrozumiał naszą taktykę. Widział, że dumę traktujemy jako wrota prowadzące na teren międzynarodowy. Wreszcie akt ostatni. Rząd rosyjski poszukiwał pożyczki we Francji. Tam mu wszakże postawiono za warunek, żeby budżet został uchwalony przez Dumę. Tymczasem większości za budżetem nie było bez głosów polskich. Przychodzili posłowie od stoły pina do mnie, żebyśmy dali swe głosy. Odpowiedziałem, dobrze, ale pod warunkiem, że rząd uzna nasz wniosek szkolny za swój. Przez pewien czas rząd się wahał. Naraz przyszła wiadomość że pożyczkę obiecał Mendelssohn w Berlinie. Duma została rozwiązana. Znów Berlin. Jedynym namacalnym rezultatem działalności naszej w drugiej dumie był słynny ukaz czerwcowy 1907 roku, rozwiązujący dumę, i przynoszący nową ustawę wyborczą, która zmniejszyła o dwie trzecie przedstawicielstwo Królestwa Polskiego, dwunastu posłów zamiast trzydziestu sześciu. Zrobiono to, jak mówił Ukaz, żeby obcoplemieńcy nie mogli decydować o losach państwa rosyjskiego. Zwiększono tą ustawą i w innych częściach państwa liczbę posłów rosyjskich kosztem żywiołów miejscowych. Odpowiedzialność za tę klęskę spadła na mnie i długo mi ją wypominano. Ta odpowiedzialność mi się należała. Bo jeżeli nawet cios miał prędzej czy później nastąpić, to moja polityka niezawodnie go przyspieszyła. Być bardzo może, że gdyby stronnictwo polityki realnej reprezentowało kraj w dumie, ten cios nie byłby w nas wymierzony, a może by nawet dało się osiągnąć pewne skromne ustępstwa, na przykład wprowadzenie samorządu miejscowego. Ja wszakże byłem przekonany, że przy rozwoju sytuacji międzynarodowej, tak jak mnie się ona przedstawiała, ani samorząd, ani liczba głosów polskich w dumie nie są rzeczami najważniejszymi, że o wiele realniejszą i pilniejszą sprawą jest przygotowanie gruntu do postawienia kwestii polskiej w całości, i zdobycia dla Polski pozycji czynnika w polityce europejskiej. I w tym kierunku polityka polska w drugiej dumie zrobiła więcej, niż ludzie myśleli. Rozdział trzeci. Rok przełomowy. Kto chce naprawdę wiedzieć, Jaką drogą doszliśmy do niepodległości? Ten musi dobrze zrozumieć, czym był w polityce rok 1907. W tym roku zaszły wielkie, brzemienne następstwami zmiany w położeniu międzynarodowym, w szczególności zaś w polityce rosyjskiej i niemieckiej. W tym roku również w zrozumieniu zaszłych zmian ukształtowała się ostatecznie w naszych umysłach polityka polska, która już poszła konsekwentnie po wytkniętej linii, aż do chwili, kiedy kwestia odbudowania państwa została rozstrzygnięta. Przegrana wojna japońska w połączeniu z ciężkim kryzysem wewnętrznym osłabiła ogromnie Rosję na zewnątrz, a tym samym wzmocniła pozycję Niemiec. W przewidywaniu tego skutku wojny dyplomacja Francji i Anglii doprowadziła już w jej początku, w roku 1904, do porozumienia angielsko-francuskiego, które uregulowało wszystkie sporne między tymi państwami kwestie kolonialne i dało Francji wolną rękę w Maroku. Tym sposobem Niemcy pozostały w interesującej je bardzo kwestii marokańskiej Poza nawiasem. Po ostatecznej wszakże klęsce rosyjskiej na Dalekim Wschodzie, gdy Rosja na swej granicy zachodniej znalazła się na ich łasce, Niemcy poczuły się tak silne, że dokonały niesłychanie gwałtownego ataku dyplomatycznego na Francję, przed którym ta musiała się ugiąć. Główny organizator polityki przeciw niemieckiej, de Classe, Musiał ustąpić ze stanowiska ministra spraw zagranicznych i Francja zgodziła się na konferencję międzynarodową w sprawach marokańskich. W Algeciras, wszakże francusko-angielska Entente Cordiale, okazała się budową trwałą, a nadto zrobiono tam początki zbliżenia między Anglią i Rosją. W dalszym ciągu, w roku 1907, podpisane zostało porozumienie angielsko-rosyjskie w sprawach środkowoazjatyckich usuwające wszystkie powody do konfliktu między dwoma państwami. Zarysowało się potrójne porozumienie angielsko-francusko-rosyjskie, które w miarę zacieśniania się węzłów między trzema mocarstwami musiało coraz bardziej redukować rolę Niemiec w polityce światowej. Europa dzieliła się na dwa wielkie, stojące przeciw sobie obozy. Z jednej strony trójprzymierze – Niemcy, Austro-Węgry i Włochy. Ostatnie bardzo niepewne w tej kombinacji, bo przy długości linii swego brzegu morskiego niezdolne do przeciwstawienia się potędze morskiej Anglii i Francji. Mające zresztą z tymi mocarstwami porozumienie w sprawach śródziemnomorskich. Z drugiej zaś Anglia, Francja i Rosja. Rosja w roku 1907 zdołała się już uporać ze swym kryzysem wewnętrznym. W trzeciej dumie rząd już był zwycięzcą, a kierownictwo dumy znajdowało się już w rękach umiarkowanego stronnictwa październikowców, którzy wespół z nacjonalistami i skrajną prawicą stanowili dwie trzecie izby. We współpracownictwie z Dumą, a głównie z liderem październikowców, Guczkowem, rozpoczęto wielkie dzieło reorganizacji, a poniekąd organizowania na nowo armii. Praca ta, korzystająca z doświadczeń świeżo przegranej wojny, szła szybko naprzód, a z jej postępem odradzała się potęga zewnętrzna Rosji. Polityka zewnętrzna państwa carów zaczęła nabierać pewności siebie. Otrząsać się ze zwiększonej podczas wojny zależności od Niemiec, do czego nowe porozumienie z Anglią stało się dla niej niemałą zachętą. Niemcy, zatrzymane przez nową kombinację mocarstw w swym rozpędzie na szerokich drogach polityki światowej, zwróciły szczególnie swą energię w kierunku najmniejszego oporu w kierunku Bałkanów i Azji Zachodniej, kreśląc sobie wielkie plany ekspansji kontynentalnej po linii Berlin-Bagdad, zagrażające przede wszystkim interesom Rosji. Już w roku 1907 było widoczne, że wielka wojna, w której Rosja zetrze się z Niemcami, to jest tylko kwestia czasu. tak. Było to widoczne, pomimo że w Rosji usposobienie wojownicze względem Niemiec nie istniało. Wprawdzie po otwarciu trzeciej dumy ogromnie wzrósł nastrój patriotyczny, wyrażający się nie tylko w reakcji przeciw rewolucji i w atakach na obcoplemieńców, ale także w ambicji do ekspansji wpływów Rosji na zewnątrz i do wzmocnienia jej roli mocarstwowej – Świadomość, że na drodze Rosji w tym względzie stoją przede wszystkim Niemcy, jeszcze nie była jasna. Przeciwnie, czuć było silne wpływy niemieckie wewnątrz państwa, które tę świadomość zacierały i uwagę od niebezpieczeństwa niemieckiego starały się odwrócić. Było jasne, że gdy polityka zewnętrzna Rosji coraz wyraźniej rozwijała się w kierunku niemieckim. Wewnątrz panuje germanofilstwo, popieranie Niemców, równoległe ze szczuciem na Polaków oraz uleganie w polityce wewnętrznej podszeptom czy też naciskowi z Berlina. Bliżej wtajemniczonym znany był memoriał wybitnego ministra Durnowo, wykazujący, że Rosja... Na wojnę z Niemcami nie może sobie w ogóle pozwolić, że taka wojna byłaby jej zgubą. Rosyjska opinia publiczna widziała głównego wroga w Austro-Węgrach, nie zdając sobie sprawy z charakteru i siły węzłów łączących Austrię z Niemcami. Oddzielała za nadto politykę austriacką od niemieckiej. I widziała możliwość starcia z Austrią bez wojny z Niemcami. Niedaleka przyszłość pokazała, że Rosjanie byli w błędzie. Świadomość wszakże, iż wojna między Rosją a Niemcami zbliża się szybkimi krokami i że w tej wojnie wypłynie kwestia polska, Gdzieś po wrogiej nam stronie istniała i to tam, skąd wypływały natchnienia do polityki polskiej trzech mocarstw rozbiorczych. Świadczyło o tym nagłe w owym czasie ożywienie się inicjatywy w stosunku do Polski. We wszystkich trzech państwach wyrażała się ona, w Prusach, w niesłychanie szybkim postępie ustawodawstwa przeciwpolskiego włożeniu olbrzymich sum na umocnienie niemczyzny na ziemiach polskich i w coraz intensywniejszej działalności ostmarkenferainu w Austrii w bezceremonialnym już organizowaniu i otaczaniu opieką rusinów przemianowanych na ukraińców z wyraźnym dążeniem do wyrwania z rąk polskich wschodniej galicji w Rosji, w podniesieniu projektu utworzenia guberni hełmskiej i oderwania jej od Królestwa oraz w nieoficjalnym proklamowaniu apetytów na wschodnią Galicję. Cel we wszystkich państwach jeden. Sprowadzenie do minimum obszaru polskiego. Energia i pośpiech jednoczesne wszędzie. Czyż to mógł być jedynie Zbieg okoliczności? Dla mnie przynajmniej było niewątpliwe, że to wszystko jest jeden plan, z jednego wychodzący źródła. Jeżeli by ktoś miał wątpliwości co do tego źródła, to powinien był je ostatecznie rozwiązać pokój brzeski podczas Wielkiej Wojny, który był taką przykrą niespodzianką dla pewnego gatunku mężów stanu w Polsce. Przecież ten pokój, był tylko ukoronowaniem całej tej akcji trzech państw, ożywionej od roku 1907 i prowadzonej z takim pośpiechem, żeby na czas zdążyć. Projekt pokoju brzeskiego, jako jeden z możliwych sposobów załatwienia się z kwestią polską w razie wojny z Rosją, musiał być przynajmniej w ogólnych zarysach już dość dawno opracowany i musiał leżeć gotowy w Berlinie już w roku 1907. Ma się rozumieć, były inne plany, o których później będzie mowa. Ten był najdalej idący. Najwięcej dawał Polakom, bo uznawał kawałek ziemi za Polskę. Od roku 1907 rozwój wypadków w Europie poszedł z ogromną szybkością. Aneksja Bośni i Hercegowiny. Pierwsza wojna bałkańska. Druga Wojna Bałkańska Wszystko to potwierdzało przewidywanie, że ostateczne starcie jest już bardzo bliskie Od roku też 1907, jak to już wskazałem Objawia się po stronie naszych wrogów widoczny pośpiech w polityce polskiej Zmierzający do tego, żeby kwestia polska, gdy stanie siłą rzeczy na porządku dziennym Była już tylko kwestią niewielkiego obszaru kwestią niecałego nawet Królestwa Kongresowego i co najwyżej zachodniej Galicji. Ziemie zaboru pruskiego to już niewątpliwie Niemcy. Wszystko zaś, co leży na wschód od Rzeszowa, Lublina i Siedlec, to Ukraina lub Rosja. Zależnie od tego, jak się złożą okoliczności. W roku też 1907 Ludzie widzący, co się dzieje i orientujący się choć cokolwiek w położeniu musieli zrozumieć, że i my nie mamy ani chwili do stracenia, jeżeli nie chcieli, ażeby plany naszych wrogów się ziściły. Żeby w chwili starcia między Rosją a Niemcami kwestia polska wypłynęła w sensie brlińskim, a nie w naszym. Trzeba było działać i działać szybko. Garść ludzi, z którymi pracowałem od początku lub którzy pod naszym wpływem wyrośli i szeregi pracowników pomnożyli, którzy mieli ciągle przed oczami przyszłe państwo polskie i plan jego konkretny, była jedynym w Polsce środowiskiem, w którym bieg wypadków z punktu widzenia sprawy polskiej bacznie śledzono i w którym potrzebę szybkiego działania w owej chwili zrozumiano. Od roku 1907, Zaczyna się głucha, ale z wielkim napięciem prowadzona walka między dwiema bardzo nierównymi siłami. Po jednej stronie polityka wielkiego mocarstwa, ciążącego nad całą środkową i wschodnią Europą, polityka berlińska, wywierająca silny wpływ na losy sprawy polskiej nie tylko w Wiedniu, ale i w Petersburgu mająca swych czynnych agentów w całym świecie, mająca ich i w samej Polsce. Po drugiej, organizująca się dopiero polityka polska, świadoma całkowicie swych celów i dróg tylko w nielicznych mózgach, popierana przez szersze koła raczej instynktownie, raczej tylko przez wiarę w ludzi, którzy wzięli sprawę polską w swe ręce, Polityka rozporządzająca niesłychanie skromnymi środkami, napotykająca we własnym kraju na ogromne przeszkody w nałogach z przeszłości porozbiorowej, w płytkości myśli, w fałszywych ambicjach, wreszcie w złej woli, świadomie służącej obcym celom. Przebieg tej walki, dotychczas nieznany i nierozumiany nawet dla ludzi, których Polska nie obchodzi może być bardzo interesującym dramatem. W roku 1907 grunt dla akcji politycznej, któryśmy znaleźli w Dumie, spod nóg nam usunięto. Po ukazie czerwcowym należało oczekiwać, iż rząd będzie panem sytuacji w Izbie, że znaczna jej większość będzie za rządem, przeciw Polakom, że wreszcie my sami, zredukowani do niewielkiej garstki posłów, nie będziemy zdolni odegrać poważniejszej roli. Pomimo to poszedłem do trzeciej dumy. Była to po pierwsze kwestia honoru. Nie mogłem się cofać po wymierzonym w Polskę ciosie, będącym odpowiedzią na politykę, której byłem głównym przedstawicielem. Powtórę stanowisko posła stolicy i prezesa koła polskiego Dawało mi oficjalny tytuł do przemawiania i działania w imieniu Polski, co mi właśnie w owym momencie było bardzo potrzebne. Trzeba było wszakże przenieść poza ściany dumy środek ciężkości naszego działania wewnątrz. Jeżeliśmy chcieli przygotować sprawę polską na chwilę wybuchu wojny między Niemcami a Rosją, myśmy też wojnę chcieli i w położeniu, w jakim znajdowała się Polska, Nikt nam tego za złe brać nie ma prawa. Myśmy musieli pragnąć upadku potęgi niemieckiej, która nas przygniatała, która konsekwentnie szła do całkowitego zniszczenia naszego narodowego bytu, która w każdym swoim względem na skroku, czy to wewnątrz państwa niemieckiego, czy poza jego granicami, rzucała nam swoje brutalne aus rotten, Wytępić, wyniszczyć, wykorzenić. Jesteśmy w walce nie tylko z naszymi Polakami, ale z całym narodem polskim, mówił kanclerz Bilow w parlamencie. Jedyną na to uczciwą i logiczną odpowiedzią była walka całego narodu polskiego przeciw Niemcom i pragnienie ich upadku. Chodziło wszakże o to, żeby Rosja nie tylko miała wojnę z Niemcami, ale żeby była zdolna ją prowadzić, żeby ta wojna zakończyła się klęską Niemiec. Do tego nie wystarczała praca nad organizacją armii, którą zaczęto dobrze prowadzić. Potrzebne było nie mniej przygotowanie polityczne Rosji, zniszczenie niemieckich wpływów wewnątrz państwa. Nie było na pewno w dziejach państwa, które by się znajdowało w tak dziwnym, potwornym wprost położeniu jak Rosja. Jej polityka zewnętrzna była, bo musiała być, przeciwniemiecka, natomiast wewnątrz królowało germanofilstwo. Tylko w tak nieskoordynowanym rządzie jak rosyjski było możliwe podobne przeciwieństwo między ministrem spraw zagranicznych, a resztą rządu. Ten stan rzeczy miał głębokie swoje korzenie w przeszłości i na nim Zrobiły swoją karierę mocarstwową Prusę. Już Fryderyk Wielki rozumiał, jak olbrzymie dla Prus znaczenie będzie miało związanie z nimi Rosji przez wspólne spożycie eucharystycznego ciała Polski, jak się cynicznie wyrażał. Już Fryderyk miał wrogie w stosunku do Rosji plany w zakresie kwestii wschodniej będącej najżywotniejszym punktem jej polityki zewnętrznej. Bismarck tę podwójną politykę wykończył. Ujął w doskonały system. Związał mocno Rosję z Prusami na gruncie kwestii polskiej, a jednocześnie pracował nad zniszczeniem jej pozycji mocarstwowej. Dążył przede wszystkim do tego, żeby Niemcy zajęły jej miejsce na Bliskim Wschodzie. Skutkiem rozrostu wpływów niemieckich wewnątrz Rosji wytworzyło się takie położenie, że Rosja w polityce zagranicznej była stale bita przez Niemcy, a jednocześnie durnowo, nie bez słuszności pisał, że na wojnę z Niemcami nie może sobie ona pozwolić, bo ta wojna będzie jej zgubą. Jeżeli ten stan rzeczy miał trwać dalej, to Niemcom nic nie groziło. Nawet w razie wybuchu wojny między dwoma państwami można było być pewnym, że zakończy się ona całkowitym już uzależnieniem Rosji od Niemiec, co oznaczałoby, Złożenie na długi czas kwestii polskiej do grobu i zlikwidowanie nas raz na zawsze jako wielkiego narodu. Pierwszym tedy zadaniem była walka z niemieckimi wpływami wewnątrz Rosji, prowadząca do ich zniszczenia. Było to zadanie przede wszystkim dla polityki polskiej. Związek Rosji z Prusami powstał na gruncie rozbioru Polski. Gdy ten związek się rozluźnił pod wpływem antagonizmu w polityce zewnętrznej, gdy Rosja szła do zerwania z Prusami, Polacy przez powstanie roku 1863 umożliwili Bismarckowi zacieśnienie przyjaźni na nowo. Gdy przymierze francusko-rosyjskie dało Rosji pozycję międzynarodową, od Niemiec niezależną, wojna japońska i kryzys wewnętrzny w Rosji tę pozycję osłabiły. Uzależnienie Rosji od Niemiec znów się zwiększyło, a polscy rewolucjoniści znów do tego trochę pomogli. Jeżeli tedy Polacy tak dużą rolę odgrywali w uzależnieniu Rosji od Niemiec, to nie mniejszą mogła odegrać odpowiednia polityka polska w jej wyzwoleniu spod wpływów niemieckich. I gdy nasze zbawienie tego wyzwolenia najoczywiściej wymagało, rozum i sumienie nakazywały pójść po tej drodze i zdobyć się na największe wysiłki, żeby ten cel osiągnąć. Tą drogą poszła nasza polityka poszła szybko, bez ociągania się, bez wahań, bo jak powiedziałem, nie było ani chwili do stracenia. Nie wystarczyło tu demaskowanie zależności rządu rosyjskiego od Niemiec, stawianie go w trudne położenie, w których by musiał albo do tej zależności się przyznać, albo stanowisko swe zmienić. Trzeba było wpoić w Rosję świadomość, że w walce z Niemcami Polska będzie po jej stronie, a nie tylko słowem, ale i czynem pokazać, że nie chcemy być narzędziem Niemiec przeciw niej i organizować opinię rosyjską przeciw polityce, która czyni Rosję narzędziem Niemiec do niszczenia Polski. Bliska przyszłość ukazała że wysiłki na tej drodze nie były bezowocne. Że polityka polska miała tu bardzo dużo do zrobienia. Równolegle z tym zadaniem i w ścisłym z nim związku stanęło przed nami drugie. Z pośpiechem zdobywać dla sprawy polskiej miejsce na terenie międzynarodowym. Przygotować postawienie gdy przyjdzie na to chwila kwestii polskiej w całej pełni, jednocześnie przeciwdziałać w miarę naszych sił i środków polityce niemieckiej, podcinać wpływy Niemiec w dostępnej dla nas sferze. Oto dwa główne punkty, na których postanowiliśmy od roku 1907 ześrodkować swe wysiłki na zewnątrz. Do tego przybywało wielkie zadanie wewnętrzne, wytężona praca nad polską opinią publiczną, żeby wpoić w nią rozumienie naszej polityki i przygotować odpowiednie zachowanie się narodu na czas wielkiego rozstrzygnięcia. Od powodzenia tej pracy zależało wszystko. Żadna najlepsza polityka nie osiągnie celu, jeżeli naród za nią nie stanie, jeżeli jej swą postawą nie poprze. Niedawne widoki odnowienia kwestii polskiej przez rozwój stosunków wewnętrznych w państwie rosyjskim w roku 1907 oddaliły się. Nie sytuacja wewnętrzna w Rosji, ale sytuacja międzynarodowa widoki teraz otwierała. Niedawne plany odegrania roli wewnątrz państwa rosyjskiego i przybliżenie tą drogą chwili rozwiązania kwestii polskiej trzeba było zarzucić. Znalazła się droga szybciej prowadząca do celu, droga, na której w krótkim czasie moglibyśmy wszystko wygrać, gdybyśmy mieli podążać za wypadkami i dorosnąć do położenia naszym rozumem politycznym i energią i na której moglibyśmy wszystko przegrać, gdybyśmy zadań polityki polskiej nie zrozumieli lub gdyby nam zabrakło odwagi i energii do wykonania. Niewielka grupa posłów polskich w trzeciej dumie już liczbą swych głosów żadnej roli odegrać nie mogła. Miała ona swoje znaczenie, bo miała znaczenie Polska, którą reprezentowała. I postawa jej w naszej polityce niemałą odegrała rolę. Zgodnie z tą polityką postawa ta wyrażała się w popieraniu tego wszystkiego, co się przyczynia do wzmocnienia państwa, do podniesienia jego roli na zewnątrz i w ostrej krytyce polityki polskiej rządu. Jednakże teren działania w Dumie już się znalazł w akcji naszej na drugim planie. Akcja ta zaczęła szukać innego terenu, na którym szybciej mogłaby się posuwać naprzód. Rozdział czwarty Akcja przeciw Niemcom Polityka niemiecka w Europie Środkowej i Wschodniej robiła szybkie postępy, głównie dzięki temu, że tu nie napotykała na żadne poważne przeszkody. Istotnie, była to akcja w kierunku najmniejszego oporu. Gdy działania Niemiec poza Europą bacznie śledzono, gdy ich poważniejsze posunięcia, czy gdzieś w Wenezueli, czy w Maroku, spotykały się z natychmiastową reakcją, tu pracowały one swobodnie, kładąc fundamenty pod wielką konstrukcję polityczną Mitteleuropa i Berlin-Bagdad. Nikt poza kierownikami polityki niemieckiej dobrze nie widział, co się tu święci i planów niemieckich nie rozumiał. Nawet we Francji, dla której wzrost potęgi niemieckiej był największym niebezpieczeństwem i w której młodsze pokolenie pisarzy politycznych i publicystów Zabrało się od początku stulecia do studiów nad ekspansją niemiecką w środkowej i wschodniej Europie. Nie obejmowało całości celów tej polityki i nie wszystkie drogi, którymi szła, widziano. Przyczyna tego była bardzo prosta. Nikt nie rozumiał kwestii polskiej. I nikt nie zdawał sobie sprawy z roli, Jaką odgrywa ona w polityce niemieckiej? Z trzech członów przeciw niemieckiego porozumienia Anglia nigdy szczególnie nie interesowała się Europą Środkową i wszystkie części świata lepiej tam znano niż środek Europy. Przez półtora stulecia od połowy XVIII do końca XIX wieku Anglia interesami swymi czuła się związana z Prusami. Popierała je i ich oczami uczyła się patrzeć na kwestię polską. Nie było to dobre przygotowanie do orientowania się w nowym położeniu, w którym potęga niemiecka, gospodarcza i polityczna stała się dla niej groźną i w którym trzeba było patrzeć na politykę berlińską z odwrotnego punktu widzenia. Polityka w kwestii polskiej była ostatnim z działów polityki niemieckiej, do których poznania i zrozumienia myśl angielska była przygotowana. Jednym ze skutków powstania 1863 roku, które było strasznym ciosem wymierzone pośrednio we Francję, co prawda całkiem nieświadomy z naszej strony i nie bez udziału mętnej polityki Napoleona III, było to, że Francja przestała się całkiem sprawą polską interesować. Nie zachęcał jej do tego i alians z Rosją. Dopiero od otwarcia dumy rosyjskiej zaczęto się we Francji na nowo przyglądać Polsce, Czyniono to wszakże bardzo ostrożnie, licząc się z podejrzliwością Rosji względem wszelkiego interesowania się Polską. Śmiało poruszano i nawet wcale poważnie studiowano walkę polsko-niemiecką w zaborze pruskim. Całości kwestii polskiej nie rozumiano i nie widziano, jak wielką rolę odgrywa ona w polityce niemieckiej. Rosja Zahipnotyzowana niebezpieczeństwem polskim. Widziała kwestię polską tylko z jednej strony, ze swego frontu. Traktowała ją z zaślepieniem, nie pozwalającym innych, ważniejszych jej stron dojrzeć. W tym zaślepieniu utrzymywali ją Niemcy. A nie potrzebowali wiele się wysilać, bo za nich robotę robiła łakoma sfora patriotycznych działaczy rosyjskich którym się ich patriotyzm sowicie w rublach opłacał. Najgorsza, że tej polityki niemieckiej i roli w niej kwestii polskiej nie rozumieli i sami Polacy. Ogół Polski, nie tylko w zaborze rosyjskim, gdzie przez długi okres polityka w najskromniejszym nawet zakresie była zakazana ale nawet w dwóch pozostałych dzielnicach był w rozwoju pojęć politycznych bardzo zacofany. W zaborze pruskim i austriackim nauczył się on jako tako rozumieć swoje sprawy dzielnicowe, ale sprawy ojczyzny jako całości nie obejmował. W zaborze zaś rosyjskim nawet o sprawach miejscowych realnie myśleć nie umiał. Interesowano się polityką międzynarodową, Szukano nawet po omacku związku między nią a położeniem Polski, ale prasa, która dziś wszędzie służy za przewodnika myśli politycznej ogółu, tu swego zadania spełnić nie była zdolna. Publicyści piszący przeglądy polityki zagranicznej w naszych dziennikach, czerpali swą wiedzę i swe natchnienia z pism zagranicznych najwcześniej do Polski dochodzących. Z Berliner Tageblatt, ze Schlesische Zeitung i z Neue Freie Presse. Z tych źródeł niewiele mogli się dowiedzieć o znaczeniu kwestii polskiej i w szczególności o roli jej w polityce Niemiec. Myśleli zaś, nie dość samodzielnie, żeby z dostarczonego przez nie materiału umiejętnie korzystać Dla ludzi, którzy stali u steru spraw krajowych w każdym zaborze Widnokrąg polityczny zamykał się przeważnie w Wiedniu, Berlinie lub Petersburgu Ci zaś poza naszym obozem, którzy poza ten widnokrąg wybiegali którzy mówili i pisali o Polsce, o idei polskiej, o celach i aspiracjach narodu, nie umieli przedmiotu brać konkretnie, realnie. Traktowali go czysto, po literacku, papierowo. Nie rozumiano u nas i sprawy zależności Rosji od Niemiec. O wpływach niemieckich w Rosji Wiele mówiono, zwłaszcza wśród ludzi, którzy z Rosją bliższą mieli styczność. Przedmiot ten był ciągle na końcu języka, ale przypisywano te wpływy prawie wyłącznie wielkiej ilości Niemców w Rosji i stanowiskom przez nich zajmowanym. Nie umiano ocenić czynników szerszej natury politycznej, które dawały Berlinowi Wielkie atuty w stosunku do Petersburga. Również nie zdawano sobie sprawy ze stopnia ujarzmienia Austro-Węgier przez Berlin. Nie rozumiano, że od czasu dymisji Gołuchowskiego polityka zewnętrzna Austrii straciła już resztę swej samodzielności. Ciekawa rzecz, że najmniej wiedzieli o tym politycy polscy w Austrii dowiadywali się stopniowo dopiero podczas Wielkiej Wojny, a jak długo trwali w złudzeniach co do niezawisłości polityki austriackiej. Wnosić można z tego, jak mocno się obrazili na czernina po pokoju brzeskim. Można powiedzieć, że wielka akcja polityczna Niemiec w środkowej i wschodniej Europie, przygotowująca między innymi wielki grób dla Polski, szła naprzód w niesłychanie przyjaznych dla siebie warunkach, bo ani państwa Trójprzymierza, ani nawet sami Polacy nie zdawali sobie sprawy z jej rozmiarów i z jej doniosłości. Naszym obowiązkiem było rozmiary tej akcji odsłonić Doniosłość jej uwydatnić nie tylko ogółowi polskiemu, ale także i to przede wszystkim opinii publicznej państw najbardziej zainteresowanych w powstrzymaniu rozwoju potęgi niemieckiej. Aczkolwiek w swej skromnej roli politycznej nie miałem dostępu do tajemnic dyplomacji europejskiej. Dotykałem się osobiście tylko spraw polskich i to przecie nie wszystkich bezpośrednio, aczkolwiek wiedza moja nie sięgała przeważnie poza to, co było dostępne dla przeciętnego czytelnika książek i dzienników i przedstawiała wielkie luki, które musiałem zapełnić dedukcjami z ułamkowych faktów. Postanowiłem wziąć na siebie spełnienie tego obowiązku. W roku 1907 zabrałem się do napisania książki, przeznaczonej przede wszystkim dla czytelnika rosyjskiego i francuskiego. Książki, która miała spełnić następujące zadania. Przedstawić plany polityki berlińskiej i rozrost wpływów niemieckich w Europie Środkowej i Wschodniej i wykazać ich znaczenie dla rozwoju potęgi Niemiec. Dać obraz współczesnego stanu kwestii polskiej. Uwydatnić jej znaczenie dla Niemiec i jej rolę w polityce berlińskiej. Odsłonić ujarzmienie Austro-Węgier przez Niemcy I uzależnienie Rosji od nich W szczególności uwydatnić siłę wpływów niemieckich w Petersburgu Wreszcie wykazać, że cała polityka Rosji względem Polski Jest robotą dla Niemiec Umożliwiającą powodzenie ich wielkich planów Tą drogą zamierzałem Zainteresować państwa zachodnie kwestią polską Pokazać im w nowo wytworzonym położeniu międzynarodowym Polskę jako czynnik polityki europejskiej, którego lekceważenie jest bardzo niebezpieczne. Obudzić ich czujność względem polityki niemieckiej na naszym i sąsiadującym z nami terenie oraz wywołać ich przyjazne oddziaływanie na Rosję w sprawie polskiej. Uświadomić opinii rosyjskiej grozę położenia Rosji i niebezpieczeństwo polityki rządu który, zwłaszcza w sprawie polskiej, pracuje dla Niemiec i zbliża całkowity upadek mocarstwowego stanowiska Rosji. Tą drogą przyczynić się do zorganizowania w Rosji silnego obozu opinii, możliwie przyjaznego dla Polski, a wypowiadającego walkę wpływom niemieckim. Wzmocnić przeciwniemiecki kierunek rosyjskiej polityki zewnętrznej, przez obudzenie pewności, że w walce